Okay. miało być o komiksach, ale z różnych względów nie będzie o komiksach, yy, ale to mała strata, bo o komiksach prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie trochę więcej, chociażby dlatego, że no, w zależności kiedy tego słuchacie, czy w piątek o dziewiątej, czy w sobotę w kombinacie, yy, ale w ten weekend akurat odbywa się festiwal komiksu w Łodzi, międzynarodowy festiwal komiksu w Łodzi i gier. Chociaż dla mnie to i gier zawsze jest takie zupełnie puste, bo ja w tej części growej niespecjalnie biorę udział, a one też jakoś niespecjalnie są połączone. Mam wrażenie, że ci gracze to tam po prostu są. Być może ze względów dotacyjnych. W tym razie dzisiaj nie będzie o komiksach, ale Liczę na to, że z festiwalu przywiozę trochę materiału, może jakieś z już zwierząt, a może jakiś wywiad, więc o komiksach będzie. Dzisiaj będzie troszkę o rzeczach, których też już nie ma, które były, a nie są, czyli będzie o Konstancinie, konkretnie o paru drobiazgach, które zniknęły z powierzchni ziemi. Pierwszym takim miejscem, które W zasadzie nadal istnieje Bo to to nie jest tak, że go nie ma Ale zmieniło się nie do Poznania Jest tak zwana Polanka Polanka to był Pusty plac Który znajdował się przy ulicy Południowej Na moim osiedlu Osiedle jest zamknięte W takim jakby trójkącie czterech czy pięciu ulic i w samym jego sercu właśnie jest był pusty plac pamiętam, że jak byłem w wieku Zuzy mniej więcej czyli tam 3-4 lata to z koleżanką z naprzeciwka bawiliśmy się na tym pustym placu starymi drzwiami od Malucha to był jakiś rok 81, 82 a może drobinę później, może ja już byłem w przedszkolu, no mógł być 82 w każdym razie to było miejsce, gdzie mnóstwo rzeczy się działo, że można było tam później rozpalić ognisko, w pewnym momencie podjęto decyzję, że coś tam ma być, podobnież miało to być w przeszkole, ale tego nikt nie wie, więc wykopano gigantyczny dół pod fundamenty w jednym rogu, postawiono trzy baraki i przywieziono kilka stert cegieł i betonowych bloczków Baraki uległy z biegiem lat Chociaż trwało to dosyć długo Dewastacji A materiał budowlany no, Jakoś tak się rozszedł Natomiast w dole Zagościło Lokalne śmietnisko Potem zresztą zostało zasypane I gdzieś tam jakoś tak sprawione Na tym placu jest teraz Plac sportowy gminnego ośrodka sportu i rekreacji Jest trampa, Na którą przychodzą Pozerzy, polansować się siedzeniem z deską jest trochę huśtawek, jest boisko do kosza generalnie, jest całkiem fajnie ale długie letnie wieczory czy to przesiadywane tam przy ognisku czy bez ogniska obok był też pusty, prywatny plac zarośnięty strasznie winoroślą z, z takimi resztkami rozpadającymi się domku, z którego calała tylko piwnica. spędziliśmy tam wiele czasu Yy, ruiny były też na ulicy Bielawskiej Która wtedy była dużo krótsza Sięgała mniej więcej do połowy tego co teraz Niedaleko skrzyżowania z Warszawską Był tak zwany Stary Stary, czyli to skrót od Stary Dom To była też ruina domu, która yy, Kiedy ją poznałem, to był jeszcze dom Miał dach, ściany i wszystko inne Wpadaliśmy tam się bawić Miał trzy naprawdę duże piwnice To w ogóle był bardzo duży dom Z taką centralną klatką schodową I bardzo dużymi pokojami I na parterze, i na piętrze Z biegiem lat On się sypał coraz bardziej Postradał dach, ściany Obecnie nie zostało z niego już zupełnie nic Być może piwnice nadal się trzymają Ale to też było takie miejsce zupełnie nieprzeznaczone do zabawy, a w którym się bawiliśmy. Zresztą takich miejsc było bardzo, bardzo dużo. Kiedy szło się nasypem kolejowym w stronę fabryki, pamiętam, że my jako dzieci nie mówiliśmy na to Mirków, tylko fabryka. Mówiło się, że idę do fabryki albo w fabryce. Zresztą wszyscy tak mówili. Nie przypominam sobie, żeby słyszał tak w potocznej rozmowie nazwę Mirków. Tam stały takie fabrykaty, takie kątowe, mniej więcej półtora metrowej wysokości i, i nieco dłuższe na jednym boku, nieco krótsze na drugim. Ustawione jeden na drugim, więc w środku był istny labirynt. Myśmy też po tym łazili, bawili się, to mógł być statek kosmiczny, to mógł być zamek, to mogła być baza wojskowa, cokolwiek. Jakoś nikt nie przejmował się tym, że mógłby utknąć na przykład między tymi płytami. Zresztą nigdy się to nie zdarzyło. Nie pamiętam, kiedy one zniknęły. Nie jestem w stanie tego ocenić, prawdę mówiąc one były bardzo przyjemnie położone, bo tuż przy tym nasypie, po którym biegła ścieżka z jeziorny do fabryki, no do Mirkowa i na krawędzi pól, pól które były ogromne, one nadzorzały kiedyś do rodziny weganowskich, teraz stoi tam osiedle Empire, tych pól, łąk, przepraszam myli się tych łąk, nie ma już bo stoją na nich domy ekskluzywne, ekskluzywnie podmokłe domy jednorodzinne. Nad rzeką zresztą było takie miejsce, które no, śladowo, tak fragmentarycznie ostało się do dzisiaj. Właśnie z tych pól prowadził przepęd na jeziorne. On y, znajdował się na wysokości y, ulicy biegnącej od warszawskiej, tak powiedzmy, od stacji benzynowej w kierunku wału. Ja nie pamiętam jak ona się nazywa, fabryczna chyba, czy jakoś tak. W każdym razie wał był wybrukowany po obu stronach i dno rzeki również było wybrukowane. Tam był brud. Ten bruk na dnie rzeki to już dawno popłynął z prądem albo zapadł się w mule. Natomiast od strony lewego brzegu ten to podejście, ten podjazd taki jakby na przepędzie jest od nowa trelinką wybrukowany parę lat temu. Natomiast na prawym brzegu stały się słupki. Kawałki takich e, wygląda to jak e, część to są zwykłe kątowniki, ale część wygląda jak szyny od wąskotorówki wkopanych pionowo na sztorcz w ziemię. Kilka ich się ostało. Tam był przeciągnięty drut kolczasty i łąki też były odrodzone drutem kolczastym, więc można było przepędzać bydło bezpośrednio Pamiętam czasy, kiedy rzeczywiście wydłopasło się na tych łąkach. Pamiętam czasy, kiedy wydłopasło się na tak zwanych łąkach naprzeciwko CPN-u. Obecnie jest tam Orlena na samej łące. Przynajmniej na jej początku jest stacja gazowa i, i te łąki są takie chyba bardziej podmokłe niż kiedyś. Dawno temu, kiedy byliśmy mali, to zatrzymywało się na nich wesołe miasteczko albo czasem cyrk. Mm. Takim elementem krajobrazu, który też zniknął, była jest taka dacie ciepłownicza biegnąca właśnie z fabryki, z Mirkowa. Diabli wiedzą gdzie. Ona kończyła się na ulicy Wielaskiej, na wysokości obecnego osiedla na Wielawskiej, tak zwane bloki na Wielaskiej, czyli tak na różną sprawę, no powiedzmy, na wysokości ulicy Polnej. Ona biegła na takich wysokich chyba 5 czy 6 metrowych słupach na które można było wleźć chociaż było ciężko, były pojedyncze takie, że tylko dwa słupy z poprzeczkami i poczwórne, czyli w kwadrat spawane, identyczne słupy z poprzeczkami, dużo większe na górze biegły dwie rury które były na tyle dużej średnicy, że można się było w nich czołgać, wiem to stąd, że kiedy kładziono tą estakadę, to kilku z nas próbowało przez takie rury się przeciągać i nie było z tym problemu, to było dobre 25 lat temu. Ta estakada związana jest z dwoma miejscami, które były, a nie są, a zapadły mi w pamięć. Mianowicie nad rzeką była podniesiona i przebiegała ponad wałem, ponad rzeką. Zawsze w ciepłe letnie dni i długie wieczory braliśmy linę. Jakoś tak zawsze wychodziło, że 10-12 letni chłopcy mają ze sobą kłompliny, albo przynajmniej któryś z nich trzyma w komórce swój własny, osobisty kłąpliny, więc zawsze któryś miał. Jeden z nas właził na tą estakadę, mocował linę do krat, które biegły jej środkiem i bujaliśmy się. Trzeba było złapać porządnie linę, na końcu czasem mocowaliśmy kij albo wiązaliśmy supeł, wziąć dobry rozbieg powale, który w tamtym miejscu był prosty, wybić się z niego i poszywować takim łukiem w kierunku rzeki. Można było na ten kijek wskoczyć i usiąść, można było się trzymać w rękach jak tarzan, można było zwalić się na plecy i stracić oddech. Z jednym, jedynym wyjątkiem pamiętam, że nic nigdy nikomu się nie stało, nic się nawet nie połamał, nie poobijał. Jednym wyjątkiem był mój kolega Adam, który trochę przetrącił sobie kark i spędził potem dłuższą chwilę w łóżku, ale na szczęście nie stało mu się nic poważnego i dzisiaj żyje i ma się dobrze. Ja, jak to się ma więcej szczęścia niż rozumu czasem mieliśmy. To było nad rzeką, zresztą miejsca takie były dwa, bo prawie identyczna estakada przebiegała na porąbce i tam się urywała nagle w... skierowana wylotem pustych rur w kierunku Bielawy. Tamten most był w ogóle ciekawszy, nieco wyższy, bo nad rzeką przebiegał, a następnie jego wyższa część nad estakad, nad trakcją kolejową. Trudno mi powiedzieć, kiedy została rozebrana ta pierwsza estakada. Mam wrażenie, że około m, prawdopodobnie roku 96, 97, 98. Myślę, że ktoś by pamiętał. To było jakoś tak tuż przed tym, kiedy Bilaska została przedłużona do końca ulicy Spacerowej i kiedy została na niej wreszcie po 20 latach położona nawierzchnia. Natomiast ten drugi na poromce został rozebrany całkiem niedawno, może to był 2005 rok, może jego okolice. Tam też chodziliśmy się bujać. Tam troszeczkę czasem gonili nas nauczyciele, bo po drugiej stronie torów i ulicy ówcześnie spacerowej. Była podstawówka, do której ja chodziłem. Obecnie zespół szkół numer 3. Zresztą ta, ta druga estakada to było miejsce, na które lubiliśmy, póki jeszcze stało, całkiem niedawno wdrapywać się, usiąść tam, napić się piwa i pogadać o życiu. Natomiast na końcu tej pierwszej estakady biegnącej właśnie z Mirkowa w stronę jeziorny w pewnym momencie róży schodziły pod ziemię to było tak jak mówiłem na wysokości bloków na Bielaskiej i było tam takie betonowe podziemne pomieszczenie z czterema włazami taki rodzaj bunkra myśmy pewnego dnia zaanektowali ten bunkier dla siebie mieliśmy chyba też tak myślę po 12 lat przytaszczyliśmy tam dwie stare kanapy samochodowe tylne ze złomu który znajdował się na tak zwanym żeberku na terenie dawnego GS-u między ulicą Świetlicową a trakcją kolejową. Wnieśliśmy je tam, mieliśmy tam swoje pochodnie znicze. Było tyle ciekawie, że to pomieszczenie było dosyć duże, a tak, mniej więcej z trzy razy wielkości mojej podcasterskiej łazienki. Rury schodziły na dół i biegły po podłodze i one wybiegały z tego pomieszczenia takim niskim, wąskim tunelem. Można było między nimi przejść na czworaka dosyć daleko. Oceniam, że około 150, być może 200 metrów jeszcze prawdopodobnie do miejsca, gdzie obecnie znajduje się skrzyżowanie właśnie ulicy Polnej z ulicą Bielawską. Myśmy urzędowali w tym bunkrze dosyć długo. Jeden z mieszkańców okolicznych domów tak trochę nas polował i gonił nas. Wołaliśmy na to Turtles od serii o żółwiach ninja, które też mieszkały w kanałach to kolejne takie miejsce, które no cóż było, a nie jest. Zresztą podobna betonowa budowla, tylko że nadziemna była dokładnie na skrzyżowaniu ówczesnej spacerowej z trakcją kolejową, przy trakcji wiodącej na fabrykę. Ona była częścią kolektora, do niej zbiegała rura, być może jakaś rura przelewowa z tej estakady, po której lubiliśmy łazić. E, świetna równoważnie Nawet jak człowiek fiknął, to tam było prawdopodobnie półtora metra albo może nie, więc nic by się nie zrobił. I w niej też było e, pusto i był, była połączona z kolektorem pod ulicą Wielawską. Z kolektorem, do którego niektórzy z nas kiedyś postanowili wleźć i, i przeszli całą trasę pod Wielawską aż do zlewni w Bielawy. Zlewnia kolejny wielki betonowy moloch. Tam akurat się nie bawiliśmy. To był obiekt, który powstał dosyć późno. Natomiast była jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedno miejsce, które dosyć dobrze pamiętam. To była taka betonowa droga, taka jak są na budowach z takich wielkich betonowych płyt. Ona biegła wzdłuż nasypu, poniżej jego, na krawędzi terenu, gdzie obecnie stoi osiedle. Równolegle do ulicy Paproci. Między tą drogą, a nasypem. To jest nasyp, o którym kiedyś już wspominałem, na którym łapaliśmy jaszczurki metodą na butelkę z winki. Zresztą tam było bardzo mokro. W połowie stały mniej więcej mniej więcej w połowie dwa takie betonowe prefabrykaty, jak te, które stały na trasie do fabryki przy ścieżce pieszej, a dalej bliżej rzeki. U podnóża właśnie stakady były dwa takie bajorka, stawiki. Trudno to jest mi określić. Nieduże w każdym razie. Z przepiękną krystaliczną wodą, która przesączała się tam przez płytkie warstwy ziemi. No bo zaraz obok była rzeka. Pamiętam, że to co mnie fascynowało to to, że w tej wodzie, w tych stawikach żyło mnóstwo, ogromne mnóstwo owadów wodnych. One były takie fascynujące jak... Kiedyś utknąłem tam na dobrą godzinę na brzegu starcząc właśnie i patrząc na to wszystko, co tam się wyprawiało. To było zresztą miejsce też, które um, kiedyś uh, wykorzystaliśmy inaczej niż do bujania się na linie, jak zawsze tylko do zjazdów na linie. Do jednego ze słupów estakady przymocowaliśmy jeden koniec, drugi do podstawy kolejnego i zjeżdżaliśmy tam na bloczku kto, skąd miał ten bloczek tego, nie wiem, linka była taka dosyć cienka, chyba niecały centymetr grubości kupiona na targowisku na grafie od Rosjan, którzy na początku lat 90. masowo handlowali wszystkim, co opadnie. Pamiętam, że największe wzięcie miały taśmy izolacyjne w czterech różnych kolorach. Wykorzystywaliśmy je do wszystkiego. Oblepialiśmy nimi absolutnie wszystko. Mówiło się na to ruskie taśmy. Potem okazało się, że nie były wcale Ruskie, tylko nasze polskie, gdzieś przywożone z jakiejś fabryki pod Warszawą, po drugiej stronie aglomeracji. Na tym bloczku zresztą zjeżdżaliśmy także z mostu kolejowego, mostu, który jest Wam, jeżeli jesteście stałymi słuchaczami, bardzo dobrze znany, z jednego z balkoników. W dół e, lina też była przywiązana wtedy do podstawy słupa od estakady, który tam całkiem niedaleko stał. I no cóż jeszcze, nie? to jest taki sobie odcinek z radosnym pieprzeniem, z gadaniem, więc żeby nie przedłużać, bo być może nie każdego fascynuje wszystko to co znikło, opowiem o jeszcze jednym miejscu, a mianowicie przyrzeczonym skupie złomu był drugi plac, Trudno mi powiedzieć, co tam dokładnie było. Znajdował się między skupem, a zakładem Inko, gdzie produkowano manometry. Był tam rodzaj, ja bym to nazwał, wolierą. Taka wiata, przegrodzona z zewnątrz bardzo gęstą siatką. I stały tam dwie niesamowite rzeczy. Bardzo stary, powojenny Chevrolet przypominający nieco bryłą Warszawę, oraz coś, co nazywaliśmy wiertaczem. Wyglądało to jak spychacz, ale zamiast łyżki miało gigantyczny świder i taśmę odprowadzającą. Skąd te pojazdy się tam wzięły i co się potem z nimi stało? Nie wiem. Do czego służył wiertacz? Mogę się tylko domyślać. Ale no cóż, tak jest również ze stakadą, która nigdy nie została uruchomiona i taką samą tajemnicą jest dla mnie to, dokąd trafiły prefabrykaty. I myślę, że współczesnych, młodszych ode mnie ludzi może czasem ciekawić, co było w tym dziwnym miejscu na wale, gdzie sterczą jakieś słupki. Ale tak to jest z przeszłością, że w pewnym momencie wszyscy jesteśmy tylko archeologami i skazani jesteśmy już tylko na domysły. A jeżeli ktoś za 50 lat gdzieś ten odcinek odgrzebie, to może urządzi sobie taki rajd po ulicy obecnie Bielawskiej, próbując odnaleźć miejsca, gdzie to wszystko się znajdowało. Tak jak niedawno grupa ludzi z mojego miasta naprawdę fascynujący sposób na forum Konstancinkom przedstawiła wędrówkę lasami, trasą kolei wilanowskiej i próbę zrekonstruowania jej przebiegu i usytuowania jej budynków Gdyby ktoś z Was zaplątał się na to forum, to polecam wątek o miłośnikach historii. To jest dużo bardziej rzetelna niż moja wyprawa w przeszłość. Pozdrawiam i mam nadzieję, że być może chociaż z niektórymi z Was będę miał okazję nadchodzącą sobotę się zobaczyć.